urodziłem się w rodzinie wierzącej no i wiadomo od, od dzieciństwa mi mówiono o, o Bogu no i mama mi tam wspominała niedawno jakiś czas temu, że jak byłem mały, no to jak pytała, czy chcę pójść za Bogiem, no to mówiłem oczywiście tak no ale potem oczywiście zaczął się ten okres buntu jakkolwiek w wieku tych 12 lat gdzie pamiętam, że że dostałem pierwszą Biblię, że tam przeczytałem tam do 20, do 20 któregoś rozdziału, a, ale na tym się skończyło i odłożyłem. No i się wydarzyła też taka sytuacja w moim życiu. Można by nadmienić, że to, że, że, że się urodzi w rodzinie wierzącej, nie oznacza, że oczywiście jest to błogosławieństwo Boże, ale nie znaczy, że nie będzie problemów. No i byłem... Byłem po prostu chłopakiem, który, który, któremu udało się manipulować, więc no, dochodziło do tego, że, że zacząłem kraść przez, przez namowy kolegi, trochę też z nim, no, tak już kilkanaście razy, może nawet więcej, jakkolwiek i, i w końcu mnie złapano no i wtedy modliłem się do Boga, że Boże, jak tylko rodzice się nie dowiedzą, że, że to zrobiłem, to, to ja się nawrócę do Ciebie. I oczywiście Pan jest wspaniały, więc rodzice się dowiedzieli, a ja się nie nawróciłem. Ale to było też myślę, że to była taka troszeczkę taka, takie spostrzeżenie, że nie tyle, że Bóg jest, a, bo to wiedziałem, tylko, że jestem manipulowany, a, zacznij trochę myśleć, Wojtek, a, o, o sobie, a nie zawsze się podkładać pod czyjeś zdanie. A, no i jeździłem na obozy chrześcijańskie i w wieku 14 lat a, się nawróciłem i to było tak, że trzeciego dnia na obozie a, po prostu a, no były pieśni, śpiewaliśmy i jakoś miałem taką, a, taką chęć, takie pragnienie w sercu, żeby po prostu a, podnieść rękę i móc uwielbiać w ten sposób Boga. A, no jak nieraz się słyszało, po prostu ręce były jak, a, jak z betonu. No nie, nie mogłem po prostu zwyczajnie podnieść ręki, żeby, żeby wielbić Boga. Byłem, a Byłem chłopakiem, który po prostu jak miało, miałem coś pokazać, że gdzieś tam wejść, pokazać, że to potrafię, no to to nie był żaden problem, ale kiedy tego jakby nie umiałem zrobić, no to no, po prostu zamknąłem oczy i się i się pomodliłem do Boga, żeby dodał mi tych sił, żebym mógł podnieść rękę, żebym mógł Go uwielbiać. I to chyba była najszybsza modlitwa, jaką Bóg kiedykolwiek wysłuchał i po prostu jak już otworzyłem oczy, to moja ręka była w górze i jakby to, to był ten czas, kiedy jakby oddałem życie Bogu, kiedy jakby zobaczyłem, że, że On faktycznie istnieje, a jak, jak to mówię, że nie na tym się jakby kończy, że nie, nie tylko ten moment jest, ale Bóg dalej pracuje, a po trzech był czas, że właśnie Bóg, no modliłem się, czytałem Biblię, ale nic Bóg do mnie nie przemawiał. Jak, po trzech latach jak się ochściłem, to, to Bóg zaczął też przez słowo do mnie przemawiać. Zacząłem też, pamiętam taką pierwszą rozmowę, no to miałem z Panem od, od, od autokaru, od busa, kiedy wracałem do Torunia Mogłem mu świadczyć Ewangelię i jakby Bóg dalej w ten sposób mnie używa. Na przykład teraz od jakiegoś czasu zacząłem, no to nie jest regularnie, ale już kilka razy mówiłem moim babciom Ewangelię. Jestem tak, jestem tak Bogu wdzięczny, że mnie w taki sposób wykorzystuje. Ale też co się niedawno stało, no to było tak, że no ten, ten, dwuna, ten Wtedy kiedy odrzuciłem jakby Biblię, no to wy, wy, wy, wybrałem własną drogę, co się skończyło tym, że po prostu popadłem w grzechy, no i przez te grzechy trwałem aż 7 lat, co się dopiero niedawno zmieniło, za co, za co jestem Bogu ogromnie wdzięczny. I po tym jak się ochciłem, mówiłem sobie przed tym, że już nie będę. I po prostu jak się ochciłem, no to a, niestety gdzieś ten nadal był grzech, ale po prostu to było coś w tym stylu, że nie mogłem z tym żyć, że, e, że, że zaczęła się walka. Bóg nie zabrał tego od razu, ale zaczęła się walka, która trwała z jakieś półtora roku. A, I jakby upadałem i, i płakałem przed Bogiem, ale. E, Ciężko mi, ciężko mi stwierdzić, kiedy był ten moment, a, że mnie uwolnił, ale jestem jakby teraz a, stuprocentowo pewien, że, że, że właśnie jestem wolny, że Bóg mnie uwolnił od tych a, grzechów, które no, no na pewno mu się nie podobały, a, a ja się czułem gdzieś a, przez, to, a, przez to zniewolony.